12 września 2021 roku jesteśmy w przepietowie na Ogólnopolskim Dniu Kukurydzy. Naszym rozmówcą jest pan Michał Waranica, firma Osewa Polska. Panie Michale, co ciekawego macie Państwo do zaprezentowania rolnikom na poddasiu, tu na tych odmianach, na tej kolekcji odmian wystawionych w przepietowie? Generalnie firma Osewa ma w swojej ofercie bardzo szeroki zakres fao. Tak jak już wszyscy doskonale wiemy, zaczynamy od 130 odmianach jak kończymy na 300? Niemniej jednak, tutaj na rejon Podlasia zalecamy czy proponujemy odmiany o liczbie FAO 220, 230 do 250, maksymalnie 60. I oprócz tutaj prezentowanych takich znanych odmian, typowo kieszonkowych, typu Cebir, VO 240 odmiana, która się najlepiej sprzedaje w Czechach, e, o bardzo szerokim ulistnieniu e, dużej ilości ziarna. Należy tu również wspomnieć o odmianie Celong ziarnowej, widzimy, że jest niższa, ale ma bardzo masywną, dużą kolbę, sztywno przy, przylegającą do, do łodygi o ziarnie ty, typu dent. Liczba fao 250 i ta odmiana zapewnia nam uzyskanie ziarna e, o stosunkowo niskiej wilgotności i e, o dużym, dużym plonie. Niemniej jednak zwróciłbym tu uwagę na dwie inne odmiany e, świeżej rejestracji, to w 2020 roku odmiana Cegoja, o liczbie faO 250 łamane na 260. Typowo kiszonkowa, e, średnie wymagania glebowe, natomiast to, czym się charakteryzuje, to jest bardzo szeroki liść. E, jeśli przyłożymy dłoń, to ten liść jest dużo szerszy od dłoni. E, do tego bardzo duża, masywna kolba e, na długim przykolbiu, co nam gwarantuje uzyskanie kiszonki z bardzo dużą e, ilością skrobi, a tym samym koncentracją energii. E, na końcu kolejny. Mamy odmianę OPEC Candia, liczba VO 250, jest to świeżo zarejestrowana nowość w 2021 roku. Średnie wymagania glebowe a co przy tym idzie, bo to jest odmiana zarejestrowana w kierunku użytkowania ziarnowego, e, natomiast jest bardzo masywna i też możemy ją zbierać właśnie z przeznaczeniem na wysokoenergetyczną e, kiszonkę. E, w badaniach rejestrowych e, planowała na poziomie e, ponad 104% wzorca, jeżeli chodzi o, e, o ziarno. Co przy niej charakterystycznego, e, nawet jedna kolba jest tu na stoliku, ziarniaki mają taki czerwony nalot, czerwony zabarwienie antycyjanowe. Także to są nowości, które polecamy na ten, do uprawy na ten rok. Jak Pan ocenia zainteresowanie rolników? Jak, o co pytali najczęściej tutaj na Pana stoisku? Co Pana zdaniem było gwiazdą tego pokazu tutaj na stoisku Osewy? To co ja mogę powiedzieć, coraz większe zainteresowanie uprawą ziarnową, no, ale to, to się obserwuje w całym kraju, że coraz więcej producentów czy, czy hodowców ze względu na, na cenę, stosunkowo łatwą uprawę też, też kukurydzy. Interesuje się właśnie uprawą kukurydzy ziarnowej. Także mieliśmy tutaj dużo pytań właśnie o, o odmianę ziarnową, o odmianę celąg. A jaka Pana zdaniem jest przyszłość przed kukurydzą? Kukurydza opanuje Polskę? Myślę, że, że na pewno będzie coraz więcej, natomiast czy opanuje? Nie. No, nie możemy też zapominać o, o innych, innych uprawach, o, o SOI, o, o Słoneczniku, e, które też wchodzą znacząco do, do uprawy na, na polski rynek. Co przewidujecie Państwo? Gdzie w najbliższym czasie można będzie spotkać firmę OSEWA? Na poletkach, które będziecie prezentowali? Na jakich wystawach? jakich Dzień Kukurydzy? Czy, czy może sami zrobicie swój własny Dzień Kukurydzy? Dni Kukurydzy, które organizujemy to głównie z, organizujemy na zasadzie współpracy albo to z, z różnymi ośrodkami doradztwa rolniczego, bądź z dystrybutorami czy, czy firmami promującymi kukurydzę. Gdzie, gdzie nas będzie można spotkać? No ja mam praktycznie każdy dzień w tym tygodniu zarezerwowany, więc począwszy od Lubelskiego tak w czwartek będę w Łosiowie, a w piątek z powrotem wracam na z powrotem o tym wracam na, na Podlasie także cały tydzień, weekend też oczywiście, oczywiście pracujemy jest, jest minikowo jest, jest są też Niku kukurydzu naszego dystrybutora pod Przasnyszem więc cały tydzień mamy, mamy zajęty